Chyba Pana. chcieliśmy przeczytać z Ewangelii Jana z 17 rozdziału dalsze wiersze, które już paru tygodni temu były rozważane. Teraz przeczytamy od 11, od 11 wiersza, do 20. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. Ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz Syna zatracenia, by się wypełniło Pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli, swój, aby mieli w sobie moją radość w pełni,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 Chciałem jak gdyby króciutko nakreślić temat całego tego urywka. Zanim jakiekolwiek postanowienie lub plan został podjęty, istniał Bóg Ojciec, a On miał Syna i miłował Go. To jest myśl główna, centrum Bożego zamiaru, jest Chrystus. O tym mówi Piotr. Wprawdzie był on na to przeznaczony przed założem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. To napisane w Piotra 1 Piotra 1,20. Podstawą Bożego zamiaru jest dzieło wykupienia naszego Pana na Golgocie. Stworzmy dzieje apostolskie. Drugi rozdział.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 Pan Jezus widzi, że musi być wydany w ręce grzeszników, ale On o tym nic nie wspomina, lecz mówi do Ojca Weź mnie do nieba, uwielbij Syna swego. 1 Tymoteusza 3,16-16 Przecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został uwielbiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Uwielbić, to znaczy przedstawić Go w Jego istocie, w Jego wielkości, w Jego doskonałości i wspaniałości. Pan Jezus do tej pory uwielbiał Ojca na tej ziemi, ale teraz chce uwielbić Ojca z nieba. I to jest daleko więcej. A czyni to również przez nas, przez tych, których wykupił, których umiłował, I dał Ducha Świętego do naszych serc. I właśnie w jedenastym wierszu czytamy I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. Już nie jestem na świecie. Pan Jezus doskonale wiedział, że Jego czas na tej ziemi się kończy. Że Jego służba wnet się zakończy. Dzieliły, można powiedzieć, od tego momentu Go już praktycznie godziny, które można byłoby policzyć. Dlatego On celowo wypowiada takie słowa przed uczniami, aby oni byli przekonani, że to było Bożym celem, Bożym zamiarem, że to nie było dla Pana Jezusa żadnym zaskoczeniem ani czymś, co w jakiś nagły sposób dla Niego spadło. Ale On mówił to z pełnym przekonaniem, że On na ten moment przyszedł, ale chce właśnie jeszcze bardziej to Utwierdzić w sercach uczniów, aby oni byli do tego przygotowani. I mówi, już nie jestem na świecie. Tak, Pan Jezus przed, te, przed, te, przed tymi kilkanastoma godzinami mówi praktycznie, jakby już nie był na tym świecie. Lecz oni są na świecie. Oni czyli uczniowie, czyli ci, których Bóg dał Panu Jezusowi do wykonywania tej służby, której był postawiony na tej ziemi. <Kyśle> służby objawienia Ojca, objawienia Jego miłości, Jego łaski, Jego wielkiego planu zbawienia ludzkości. I właśnie apostołowie byli też tym narzędziem wybranym do tego celu. Pan Jezus mówi: Ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Tak. Pan Jezus doskonale wiedział od kogo przyszedł i do kogo idzie. Wiedział, że tą służbę wykonał w całości. Kiedy zbliżało się to święto bodajże prześników jego bracia, ziemscy mówili dlaczego nie idzie na to święto? Jeśli chce pokazać się ludziom, to powinien iść właśnie na to miejsce i tam się pokazać wszystkim. Ale Pan Jezus odpowiedział mój czas jeszcze nie nadszedł, ale wasz czas już nadszedł. Wy idźcie na to święto. Tak. Pan Jezus wszystko wykonywał w swoim czasie, w swojej odpowiedniej chwili. Nie aby Jego jakaś ludzka strona była wywyższona. ludzki, jakiś, jakaś pycha, ale żeby przede wszystkim Bóg był uwielbiony. I On każde dzieło, które tutaj dokonał na tej ziemi, dokonał je w taki sposób, aby właśnie Jego Ojciec był przez to uwielbiony. Wywyższony, aby ludzie nie mogli nic innego powiedzieć, jeśli nie tylko to, że jeśli Bóg nie był z nim, jakżeby takie rzeczy mógł uczynić? Sami doskonale o tym wiedzieli, a jednak nie chcieli Go uznać za Mesjasza, za Syna Bożego, za Tego, który przyszedł na ich ratunek. Chociaż te wszystkie cuda i znaki na to wskazywały. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. Zdłóżmy sobie Ewangelię Mateusza 13.44. Tak, było to już właśnie dzisiaj wspominane. W jaki sposób Pan Jezus... Zbawienia nas ludzi. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł i ukrył, i uradował, i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną robę. Tym skarbem są. Ci, za których Pan Jezus położył swoje życie. Ale nie to jest głównym punktem. Głównym punktem jest to, że On sprzedał wszystko, co miał. Całą chwałę, jaką miał u Ojca, pozbył się jej w zamian za straszne życie na Ziemi. Wśród wszelkiego drwin, wśród niezrozumienia, odrzucenia na każdym kroku. Ale on w ogóle na to nie patrzył, ale patrzył na to właśnie, że znalazł właśnie ten skarb i za ten skarb właśnie sprzedaje wszystko, co ma. Jeśli Pan Jezus by nie przyszedł na tą ziemię, nie dokonał tego wspaniałego dzieła na krzyżu w Golgocie, nie objawiłby się w taki sposób, że był bezgrzeszny, nigdy nie mógłby w taki sposób wykupić nas wierzących. Musimy sobie uświadomić właśnie z jaką można powiedzieć taką yy, nie mogę znaleźć tego słowa odpowiedniego yy, premedytacją po prostu yy, Pan Jezus to uczynił że nie baczył kompletnie na nic że właśnie opuścił tą chwałę Ojca 45. wiersz mówi podobne podobieństwo. Dalej podobne królestwo nie do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Tak. Tu jest taka zmianka troszeczkę, takie spojrzenie, że gdyby nawet tylko jeden człowiek się nawrócił, to on Tak go miłował, że był w stanie również położyć za, nie, za niego swoje życie i żeby go po prostu kupić na własność, żeby go przywieźć do tej rodziny Bożej. Teraz po tym dokonanym dziele Pan Jezus widzi, że ten czas dobiega końca, wypełnił to doskonałe dzieło i wraca z powrotem do Ojca. Można powiedzieć widzialnie, w sposób naoczny, już ziemia do pewnego czasu nie będzie go oglądać. Uczniowie nie będą go oglądać oczami cielesnymi, ale będą go oglądać oczami duchowymi. I to, jak się okazuje, z dużą, większą pewnością niż wtedy, kiedy on był z nimi. ale On prosi tutaj właśnie o to Ojca, aby w takim stanie pozostawić tych uczniów. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. To nam pokazuje właśnie to, jak my jak ojciec ze synem. Mieli ten wspólny plan, wspólny, wspólną myśl, wspólną miłość i wspólnie to wykonali w sposób doskonały. Nie był w stanie im nikt w tym wszystkim przeszkodzić, ani posuć tych planów. On konsekwentnie, krok za krokiem, szedł Do zwycięstwa, do którego w tym momencie praktycznie się zbliżył. Przeczytałem z pierwszego listu Jana.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 Tą doskonałą jedność. Tą więź. Tą społeczność, jaką wyrażali właśnie apostołowie. Ze swoim ojcem i synem Jezusem Chrystusem. Oni się nauczyli od Pana Jezusa, kiedy On był w jakiejkolwiek... Można by powiedzieć potrzebie, rozterce czy pragnieniu wylania swoich uczuć przed Ojcem to to robił i nic bez Jego woli bez Jego aprobaty nie czynił. I takiej właśnie jedności musieli się nauczyć apostołowie, kiedy chodzili z Panem Jezusem. tej jednomyślności apostołów. Jeszcze przeczytajmy z Dziei Apostolskich z drugiego rozdziału. Najpierw pierwszy wiersz. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Teraz czterasty wiersz. Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Tu widzimy właśnie tą jednomyślność w działaniu apostołów.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 Na zatracenia. Tak, Pan Jezus dopóki właśnie był z uczniami na świecie, to chronił ich od wszelkiego zła. W różnych miejscach ich pouczał. Wkładał im w ich umysły myślenie Boże. Kiedy szli Przez jakąś wioskę i nie chcieli ich przyjąć, mówili uczniowie, czy mamy ściągnąć ogień z nieba. A on im powiada, nie wiecie jakiego jestem ducha, nie przyszedłem zatracać, ale ratować duszę. Nie widzimy też w żadnym miejscu, żeby w jakikolwiek sposób były jakieś ataki ze strony ludzi na uczniów. Co później po zabraniu Pana Jezusa miało miejsce. Gdzie nierzadko byli prześladowani uczniowie i osadzali nawet w więzieniach czy w jakichś torturach. Ale dopóki Pan Jezus był na świecie, nic im takiego się nie działo. Bo oni byli właśnie dani przez Ojca Panu, Panu Jezusowi. I Pan Jezus strzegł ich swoją mocą, swoją łaską i swoją miłością. I nikt z nich nie zginął prócz syna zatracenia. czytajmy z Ewangelii Jana z dziesiętego rozdziału 27 wiersz Ojciec moje głosu mojego słuchają i znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wytrze ich z ręki mojej. Ojciec, ojciec mój, które, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Owce moje głosu mojego słuchają i znam je i one idą za mną. Pan Jezus właśnie przyrównuje swoich uczniów, jak i tych, którzy uwierzyli, czyli wszystkich uczniów do owiec. Do owiec, które znają swojego doskonałego pasterza. Znają tego, który ich wywiódł z ciemności. Dał to Słowo Boże, tą światłość do ich serc, które ich oświeciły, a przez to dał im żywot wieczny. I nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Tutaj jest również ta prawda potwierdzona o tym, że wierzący nie może utracić zbawienia. Jeśli jest w Ojcu, jeśli jest w Synu, jeśli uwierzył w tą prawdziwą Ewangelię, nie giną na wieki. Nikt nie wyczy ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. To nam gwarantuje właśnie pewność zbawienia. Ludzie ze świata czasami postronni mówią, że w jakiś sposób że my się chełpimy, że nie powinniśmy tak mówić, jak ktoś może tak mówić, jest w jakiś sposób zuchwały, ale czy tu widzimy nasze zuchwalstwo, czy nie jest to zapewnienie Pana Jezusa, że ci, którzy tego głosu słuchają i pójdą za Panem Jezusem i wezmą ten żywot wieczny, wezmą, przyjmą tą doskonałą ofiarę, nie giną na wieki. Mają pewność życia wiecznego. Pewność spotkania się z naszym Panem. Już żyją w tym Panu. Pan Jezus mówi, królestwo niebios już jest pośród nas. Żydzi tego nie rozumieli, ale my rozumiemy, bo w nas jest Duch Święty, Duch Pana Jezusa. Pan Jezus mieszka pośród nas. Królestwo niebios już jest pośród nas i to właśnie pieczętuje tym słowem Ojciec, który mi je dał jest większy nad wszystkich i On właśnie to nam gwarantuje. Prócz Syna zatracenia by się wypełniło Pismo. Tu widzimy, że Pan Jezus doskonale wiedział, kim jest Judasz. I możemy sobie właśnie aż nawet ciężko wyobrazić, w jaki sposób Judasz to mógł ukrywać przez tak długi czas, że kiedy Pan Jezus powiedział, jeden z was mnie wyda, to oni się rozglądali po sobie i nie wiedzieli, kto jest tym, który wyda Pana Jezusa. A Pan Jezus nawet posłużył się, aby odpowiedzieć w taki sposób, że nie spostrzegli się uczniowie. On w jakiś sposób go nawet wywyższył i podał mu umoczony kawałek chleba, co wyrażało taką miłość do szczególnego gościa, bo takim było zwyczajem właśnie żydowskim, że jeśli kogoś się zapraszało, a ktoś był szczególnym gościem, to gospodarz maczał swoją kromkę w polewce czy w jakimś sosie i podawał mu umoczony kawałek chleba. Pan Jezus, jeszcze wtedy pokazał Mu szczególną miłość, ale to zamiast Go przyciągnąć, zamiast Go w jakiś sposób dać Mu do myślenia, że Pan Jezus Go tak miłuje, to Go, można powiedzieć, jeszcze bardziej rozłościło. Nie mógł już tego znieść. I wyszedł, a była noc. Bo szatan w tym człowieku cały czas miał swoje miejsce. On nigdy go nie odrzucił, nie oddalił od siebie. Znamy to, że właśnie jest napisane, że był skarbnikiem i to, co wkładano do woreczka, on sprzeniewierzał. Możemy potem poznać, że właśnie on cały czas dawał dostęp do siebie, Przez tego szatana. A kiedy szatan był cały czas przy nim, nie mógł być w tym samym momencie <śmiech> razem jedno z Panem Jezusem. My mamy to słowo, a jeśli zgłoszymy, mamy orędownika Ojca, Jezusa Chrystusa, który odpuści Wam wszelki grzech, Niech Słońce nie zachodzi nad gniewaniem waszym. Te słowa wyraźnie nam pokazują, że mamy pozbyć się tego grzechu w ten sam dzień, nie czekać do jutra, zrobić to właśnie przed zachodem słońca. Może kiedy właśnie wieczorem uklękniemy na kolana, wyznać to, to, co nas oddziela od Pana Jezusa, i być pojednani z Nim. Aby ta społeczność była przywrócona, aby nie była przerwana. A najlepiej, jeśli do tego w ogóle nie dopuszczamy. Tak, do tego możemy sobie przeczytać z listu do Efezjan 5,14. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Tak. Przez to, że właśnie wyznamy swój grzech. Można powiedzieć, że taki człowiek, którym jest grzech jakiś, to tak jakby spał tak jak był uśpiony dla Pana Jezusa. I kiedy wyzna swój grzech, jest tu powiedziane, obudź się, który śpisz i powstań z martwych. Powstań z tego snu, a zajaśnieje Ci Chrystus. Tak, jeszcze do tego ostatniego urywka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 Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. To również potwierdzało, że Pan Jezus nie był tym zaskoczony w jakikolwiek sposób, że tak Judasz uczyni. Pan Jezus tu właśnie powiedział uczniom to w taki sposób, aby oni wiedzieli, że On już wcześniej o tym wiedział, że nie był w jakikolwiek sposób zaskoczony, że był Bożym Synem, który mógł przejrzeć każde ludzkie serce i wiedział, co w Nim jest. Dlatego to wypowiedział przed uczniami i mówi dalej, ale teraz do Ciebie idę, I mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ale teraz do Ciebie idę. Pan Jezus wraca z powrotem do Ojca. Do tego domu Ojca, domu ciepła, miłości i wspaniałości. Tak Pan Jezus odchodzi do nieba, a uczniowie pozostają na ziemi. I w pierwszym Piotra 1,8 czytamy Tego miłujecie, chociaż Go nie, widzi, nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysławioną i chwalebną. Tak, to są właśnie te słowa potwierdzające to, że kiedy uczniowie już nie będą widzieć Pana Jezusa, to pomimo to będą Go jeszcze bardziej miłować, kiedy On tu był. Bo kiedy On tu był, owszem, Go oglądali, widzieli, ale jeszcze nie przeżyli Tego właśnie, że On położył to swoje życie z własnej woli, że zmartwychwstał, że Bóg go przyjął. To potwierdziło wszelkie jakiekolwiek słowa, które wcześniej były słowami proroczymi. Wypełniło się to w ich ustach, w naszych ustach. I... Jesteśmy przekonani właśnie o tym, co się stało, co się dla nas stało, co się stało dla wszystkich ludzi. Weselicie się radością niewysławioną i chwalebną. Radością, której nikt nie jest w stanie wyśledzić, wgłębić się w nią. Ludzie z zewnątrz nie mają pojęcia, myślą o nas, że jesteśmy jakimiś biedakami, którzy coś sobie uroili, a nie są w stanie właśnie wejrzeć w to, w tą naszą światłość, w jaki sposób nasze serca zostały poruszone, oświecone, że Duch Boży mieszka w nas i ciągle nam o tym mówi. Przypomina i rozradowuje nasze serca, że mamy tą pewność i możemy śpiewać tą pieśń tę pewność mam, że Pana Jezusa mamy, że On mieszka w naszych sercach, że On nas uwolnił od mocy śmierci, od mocy grzechu. Szatan został powalony. Tak. Kiedy On myślał, że to już jest koniec Pana Jezusa, to wtedy okazało się, że to jest koniec panowania szatana nad tymi, którzy uwierzyli w dzieło Pana Jezusa. W 16 rozdziale Ewangelii Jana, 33 wiersz czytamy. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Te słowa nam właśnie jeszcze raz potwierdzają, że Pan Jezus zwyciężył świat, zwyciężył śmierć i my właśnie będziemy mieli pokój, pokój Chrystusowy. Tą właśnie bliską społeczność z sobą, a tym samym z Panem Jezusem. 14 wiersz mówi Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Tak, dzisiaj czytaliśmy do południa z tego pierwszego rozdziału A słowo o ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i użyliśmy chwałę Jego, chwałę jako Mój dorodzony Syn Ojca, pełny łaski i prawdy. A świat nas za to znienawidził, że właśnie przyjęliśmy to słowo pochodzące od Boga. Przyjęliśmy to zbawienie. Przyjęliśmy to wszystko, co nam przekazał Pan Jezus. I tak jak właśnie On, Pan Jezus mówił do ludzi, kiedy żył tutaj na tej ziemię, Ja nie jestem z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi walczyliby o mnie. Ale Jego królestwo było z nieba. Dlatego ludzie nie mogli tego zrozumieć i Go znienawidzili za, to, za te słowa. Wyobrażali sobie, że przecież znają Jego pochodzenie, Jego ojca i matkę I nawet mówili, że są właśnie razem z nimi w ich synagodze. Jakże On może mówić, że On nie jest z tego świata. Tak. Ale tak naprawdę Jego nie znali. I tak samo właśnie dzisiaj nas nie znają. Bo to słowo mówi, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie, są, nie jestem ze świata. Tak. Kiedy Prawdziwie ktoś uwierzy w Pana Jezusa, stanie się nowonarodzonym dzieckiem Bożym. To już jest z innego świata, ponieważ nie jest tylko tym dzieckiem zrodzonym z ciała, ale jest tym dzieckiem zrodzonym z Ducha, z Ducha Bożego, z Ducha Chrystusowego. I to daje Mu tą nową, Przynależność, nową społeczność niebiańską społeczność od Boga Ojca od Ojca, który jest w niebie i właśnie wtedy musimy również zdać sobie z tego sprawę że nie możemy jednocześnie żyć w systemie tego świata w ich polityce w ich Weseleniu się, w ich rozrywkach, ale musimy żyć życiem niebiańskim. Tak jak jest miłe to Bogu Ojcu i Jego synowi. I musimy się cieszyć tym właśnie, czym Chrystus się cieszy, czym Jego Ojciec się cieszy. Musimy mieć to zawsze na myśli. Pewien brat napisał w swojej książce, że my mamy powtarzać sobie codziennie rano nie jestem z tego świata, jak Pan Jezus nie jest z tego świata. Że mamy te słowa sobie codziennie przypominać od samego rana, a wtedy szatan niejednokrotnie nie będzie miał do nas przystępu i będziemy wiedzieć, do kogo należymy. Do kogo mają należeć nasze uczynki, do kogo należeć ma chwała, że nie mamy się czymś wynosić sami z siebie, ale czynić to w taki sposób, aby był uwielbiony Pan Jezus.